i wydać dyspozycję dla przygotowania ogrodu. — To doskonale się składa! — rzekł major. — Jutro rano jedziemy zatem do Teriok. — Musi się pan przebrać w cywilne ubranie. — Rewolwer? Zapewne pan ma. — Mam dobrego nagana. — odparłem. — Browningów nie używam. Są moim zdaniem zawodne. — Muszę pana jednak ostrzec że jako oficer nie mogę przekraczać po cywilnem granicy fińskiej. Na granicy jest ostra kontrola, a nienoszenie mundury jest regulaminowo zakazane. Jeżeli więc zależy panu na moim towarzystwie, to musi się pan postarać o odpowiednią dla mnie przepustkę. Pan przecież jest w kontakcie z kontrwywiadem rosyjskim. Ja tam nie znam nikogo i nie mam żadnego tytułu o staranie się o taki dokument. Ma pan rację. – przyznał major. – Zaraz udam się do nich i osobiście przypilnuję, by od ręki wydano mi przepustkę dla pana. – Jutro o szóstej rano będę u pana w Astorii i razem udamy się na dworze Sfiński. – All right – rzekłem kwaśno. Z powodu tego wyjazdu musiałem zrezygnować z kolacji u książąt łukomskich. Niezwłocznie zadzwoniłem do ich mieszkania. – Ninoczka – — Nie sierdzicie, — powiedziałem, usłyszawszy głos księżnej, — ale nie mogę być jutro u was. — No i że ty nas, — odpowiedziała Rosolona. — A mamy taki miły program na ten wieczór. Późnym rankiem następnego dnia wysiedliśmy z majorem na stacji kolejowej w Terijokach. Na granicy nie robiono nam żadnych trudności... I nie dopytywano się o cel naszej podróży. Do nocy mieliśmy jeszcze przed sobą prawie cały dzień. Zaproponowałem, byśmy przeszli do wynajętej przeze mnie willi i stamtąd dowiedzieli się czegoś bliższego o domku hrabiny Klein-Michel. Szkod był milczący i nie przejawiał żadnej inicjatywy. Typowe dla Brytyjczyków. Mało inteligentni dążą, by za nich wszystko załatwiać myślałem sierpko. Willi zostałem stróża, z którym jako tako mogłem się dogadać po rosyjsku. Mimochodem spytałem go, gdzie leży willa hrabiny Klein-Michel. Gdy okazało się, że zna również jej ogrodnika, poleciłem mu, by udał się tam z nami, a ja umówię tego człowieka do pracy w naszym ogrodzie. Willa hrabiny Klein-Michel leżała w obszernym parku wśród sosnowych drzew Wchodziło się do niej przez bramę której strzegł oddwierny przywołany ogrodnik okazał się człowiekiem bardzo sympatycznym a moje pochlebstwo że specjalnie wynajmuje go do mojej willi gdyż w Petersburgu słyszałam jak dobrze utrzymuje ogród hrabiny podziałało bardzo skutecznie ponieważ ogrodnik również mówił po rosyjsku Odprawiłem mojego stróża. Mojej gospodiny chciałby zobaczyć ogród hrabiny. jakby wiedziony intuicją rzekł na odchodnym stróż do ogrodnika. No bardzo proszę. Akurat grafini nie ma w domu, możemy więc spokojnie obejrzeć park i oranżerię, bo grafini bardzo nie lubi, gdy ktoś obcy zagląda do jej domu. Dlatego poprowadzę panów przez tylną bramkę, by ominąć główną bramę. Dodało, upewniając się, czy odzwierny nie słyszy naszej rozmowy. Starałem się zapamiętać położenie furtki ukrytej wśród gęstwiny krzaków. Obeszliśmy z daleka willę, z której nie dochodził żaden głos. Był to obszerny dom, wybudowany w stylu szwedzkim murowany, kryty dachówką z szerokim tarasem wychodzącym na brzeg morza. — Starałem się zapamiętać wszelkie szczegóły. — Kiedy grafini wraca? — spytałem od niechcenia. — Podobno dzisiaj wieczorem. Ona często jeździ i przywozi z sobą gości. — Tam ciągle jest wielki ruch. — Bogata pani! — dodał. Po zwiedzeniu parku ogrodnik pokazał nam jeszcze cieplarnię. — Ogarnęło nas ciepłe powietrze przepojone aromatem hiacyntów i azalii. Poczułem się senny. Podziękowałem więc ogrodnikowi, wcisnąwszy mu do dłoni pięć rubli jako rolnik fachowo pochwaliłem jego pracę. Umiał to ocenić. Zadowolony, odprowadził nas aleją wśród krzewów, bzów, a potem małą ścieżką do ukrytej wśród gęstwiny furtki. Ta furtka jest zwykle otwarta, Powiedział, kiedy ostatecznie umówiłem się z nim co do mojego ogrodu. Proszę tego jednak nikomu nie wyjawiać, bo to jest moje prywatne wejście ogrodowe. Jak państwo będą tu już mieszkali, to w razie czego ma pan stąd łatwą drogę. Przejdzie pan pomiędzy płotami, wyjdzie pan na mały zaułek, a potem na ulicę idącą wzdłuż morza. Do pańskiej willi będzie nie dalej niż ćwierć wiosny. A mnie zawsze można znaleźć w cieplarni. Po wyjściu zaproponowałem majorowi, abyśmy kilka razy przeszli koło furtki, by później nie zmylić drogi. Uważałem również, że należy sprawdzić, skąd wieje wiatr, by w razie czego nie poczuły nas psy, które mogły być spuszczone na noc. Odcinek dwudziesty Był piękny, blady wieczór wiosenny. Z uczuciem ulgi oddychałem świeżym powietrzem, pachnącym borem sosnowym i pierwszą zielonością. Major nadal był bez jakiejkolwiek inicjatywy. Zdobył się jedynie na zdawkowe podziękowanie, że wziąłem sprawy w swoje ręce. Okazał się typowym middle class Brytyjczykiem. Jego mieszczańskie pochodzenie i angielska mentalność stwarzały swego rodzaju przepaść między nami. Drażnił mnie. Parę razy wspominał o jedzeniu. Złośliwie zaprowadziłem go na kolację dopiero o dziewiątej wieczorem, kiedy już sam poczułem głód. Restauracja była niewielka, ale czysta. Obstalowałem wódkę, przekąski i sznycel po wiedeńsku. Wow! — You are first class. — Pan odgaduje moje myśli? — Usłyszałem od niego. — Doprawdy nie wiem, co bym zrobił bez pana pomocy. Zastanawiałem się, że przy takim ograniczeniu umysłowym, jak u ambasadora Buchanana czy mojego Szkota i innych zdanych mi Anglosasów, potrafili oni zawładnąć tak wielkim imperium. — A może to właśnie brak wrażliwości — umożliwił im podporządkowywanie sobie innych narodów drogą nie tyle podboju, co oszustwa. Myślałem o anglosasach z niechęcią. Byłem już bardzo zmęczony i znudzony całym tym dniem. Przesiedzieliśmy w restauracji do jej zamknięcia, milcząc prawie, po czym udaliśmy się w kierunku willi hrabiny Klein-Michel. Noc była jasna, księżycowa. Może było gładkie o spokojnej toni. Hrabina musiała już wrócić z Petersburga, bo okna Willi były rzęście oświetlone. Należało więc czekać, kiedy mieszkańcy Willi udadzą się na spoczynek. Poszliśmy w kierunku morskiego brzegu, skrywając się w lesie: Może było gładkie, wokkoło było cicho i wilgotno. Zachciało mi się spać. Major trącił mnie łokciem. Willi zaczęły gasnąć światła. Wróciliśmy do furtki parkowej. Otworzyłem ją ostrożnie i zagłębiliśmy się w ciemności krzaków i drzew. Powoli posuwając je bez i korzystając z cieni, przedostaliśmy się do miejsca, skąd było widać i taras willi, i morze. W domu panowała martwa cisza. Staliśmy długo w milczeniu. Mimo ciepłego futra czułem przenikliwą wilgoć idącą od morza. Lekki wiatr wiał nam w twarz. Straciłem nadzieję na zobaczenie czegoś niezwykłego. Przeszło jeszcze następne pół godziny, gdy usłyszeliśmy szelest otwierających się drzwi tarasu. Na tarasie... Pojawiło się parę osób, ustawiając na balustradzie cztery latarnie, z których jedna biła żółtym światłem, jedna czerwonym, jedna granatowym, jedna zielonym. Po niedługim czasie ujrzeliśmy daleko na morzu sygnały świetlne, odpowiadające latarniom świecącym na balustradzie. Trwało to zaledwie parę minut, po czym światła zgasły, a z willi nie dochodził żaden odgłosy. Czekaliśmy dalej bez ruchu prawie godzinę, aż doszedł do nas lekki plusk wody. Księżyc schował się już za chmury. Wytężając jednak wzrok, mogłem zauważyć jakiś ruch na tle białego piasku i zlewającej się z nim toni wody. Pod brzeg przesunęła się cicho łódka. Wyskoczyło z niej kilku ludzi. Ozwało się hukanie puszczyka. Wkrótce podobne hukanie rozległo się od strony willi. W w niemieckich mundurach szybko przebiegły nadbrzeżny piasek i znikły w czeluściach domu. W jednym z okien zabłysło mdłe światło. Staraliśmy się podsunąć bliżej tego okna. Szkot wysnął się naprzód i wdrapał się na rosnące naprzeciw okna drzewo. Zaledwie umieścił się na gałęziach, gdy usłyszeliśmy od strony bramy wjazdowej głośne ujadanie psów. Szczekanie zbliżało się w naszą stronę. Słychać było szybkie kroki ludzkie. Nie było czasu do stracenia. Major zeskoczył z drzewa. Gałąź trzasła. Jak najprędzej można było, pobiegliśmy do parkanu, nie szukając już furtki. Gromada psów już dobiegała, gdy udało nam się przeskoczyć płot. Męski głos z pytaniem po rosyjsku. Kto tam? Poprzedził czas rewolweru. I uderzenie kul o deski parkanu. Korzystając z cienia ostrożnie zanurzyliśmy się w lesie. Nie słychać było jednak dalszej pogoni. — Zatrzymajmy się na chwilę. Ledwo mogę iść. Skręciłem sobie nogę. — Zajęczał major. — Niech pan się oprze o mnie. Nie możemy się zatrzymać. Musimy odejść jak najdalej od tego miejsca. Rzekłem szeptem. Nie było rady. Przeszliśmy jeszcze spory kawałek drogi, zanim usiedliśmy na mchu. Była godzina piąta rano. Obydwaj byliśmy bardzo zmarznięci. Uważałem jednak, że nie możemy jeszcze iść na stację kolejową. Należało przeczekać przynajmniej do świtu. Pierwszy pociąg do Petersburga odchodził z Teliok o siódmej rano. Postawiłem kołnierz futra. Mimo zmęczenia ani na chwilę nie mógłbym zasnąć. Powoli z nocnego mroku zaczął wynurzać się blady poranek. Z daleka zaczęło dochodzić bulgotanie cieczywi. Obejrzeliśmy nasze ubrania. Mój szkot miał od wdrapywania się na drzewo rozdarte spodnie i zabrudzony płaszcz. Oczepaliśmy płaszcze z brudu. Wziąłem szkota pod rękę. I odpowiednio kalkulując, czasem doszliśmy do stacji na krótko przed przybyciem upragnionego pociągu. W czasie drogi nie miałam ochoty do rozmowy. Byłem zły, zmęczony i głodny. Wysiadłszy na dworcu finlandzkim, co prędzej przeszedłem do bufetu na filiżankę ciepłej kawy i śniadanie. Major, kulejąc, podążył za mną. — Proszę panam. Musimy się dzisiaj wieczorem spotkać na kolacji u Donona. Będzie tam jeszcze jeden pan. W głosie Szkota wyczułem wracającą pewność siebie. Bardzo dziękuję, odpowiedziałam, ale mam dzisiaj czas zajęty. Sorry, rzekł Szkot, ale to jest kolacja służbowa. Niech pan to traktuje jako rozkaz. Bez pożegnania wsiadłem do dorożki. Pojechałem do Astorii, by odpowiednio się wyspać i przebrać w mundur. Ileż trzeba trudu, by docenić czyste, własne łóżko. Restauracja Donona mieściła się na mojce, spóźniłem się więc odpowiednio. W holu zastałem zaniepokojonego majora. Stał, opierając się na lasce. W osobnym gabinecie czekał na nas barczysty Anglik w mundurze oficera marynarki. — Pryns Pierjasławski, — rzekł major, przedstawiając mnie nieznajomemu. — Komandor Tornhill, — odparł tamten, a następnie dodał. — Obydwaj jesteśmy panu bardzo wdzięczni za nieocenioną pomoc. Informacje są pierwszej wagi. Wiosna na północy posiada swoisty urok. Po długim zimowym odrętwieniu przyroda powoli, jakby ostrożnie, powraca do życia. Na północy wiosna trwa długo i daje możność nasycenia się czarem bladego światła niezwykle długich wieczorów majowych, nasyconych zapachem świeżej roślinności i dźwięczących delikatnym, jeszcze niepewnym śpiewem ptactwa. W jednym z takich wieczorów księstwo Łukomscy Mający piękny zaprzęg mówili mnie, bym pojechał z nimi na Striełkę. Na Striełkę, gdzie, jak pamiętałem sprzed wojny, dziesiątki wytwornych zaprzęgów ciągnęły bezszelestnie pożwirowanych drogach parku wysp Iłagin i Krystowskiej, by oglądać zniżające się słońce przyćmione delikatną różową mgiełką, a potem blask zorzy wieczornej, odbijającej się czerwienią na zazwyczaj gładkiej powierzchni morza. Nie było jednak tak, jak za przedwojennych czasów. Mniej było zaprzęgów. Nie widziało się prawie mundurów oficerów gwardii. Z rzadka tylko przesunęło się lando lub otwarty powóz czy pojedyncza dorożka. Jechaliśmy we czworo, oboje ukomscy, księżna Natasza Czawczewadze i ja. Siedziałem z Łukomskim na przednim siedzeniu i kiedy mijał nas powóz ambasadora angielskiego, odwróciłem głowę, by mnie nie zauważył. Jechaliśmy w milczeniu, nie byłem w nastroju, by wymienię z ambasadorem ukłony, tym bardziej, że kątem oka zauważyłem, że jest z żoną i córką. Niestety myliłem się, bo kiedy wróciłem po północy do Astorii, zastałem tam bilecik od Lady Georginy, abym nazajutrz koniecznie przybył na cup of tea do rezydencji brytyjskiej. Wieczór z Łukomskimi i Nataszą zakończyliśmy kolacją w restauracji Felicien na brzegu Małej Newki. Staraliśmy się zapomnieć o naszych wojennych troskach, słuchając rumuńskiej muzyki, pełnej żydowsko-cygańskiego sentymentalizmu i pijąc wódkę raczej bez umiaru. Bilecik ambasadorowej był nie w porę i popsuł mój dobry nastrój. Zastałem ambasadorową samą. może zaraz przyjdzie. Jest teraz bardzo przepracowany, tyle ma na głowie i za wszystko jest odpowiedzialny. Skarżyła się. Po kwadransie drzwi się otworzyły i wszedł ser George. Nie widziałem go już dawno. Wyglądał rzeczywiście na przemęczonego i w złym humorze. — Na koniec widzę pana — zaczął zrzędzić. — Pan zupełnie zapomniał o swojej obietnicy informowania mnie od czasu do czasu o sprawach bieżących. Wiedziałem od Władysława Żukowskiego, że ser George... Korzystając z pobytu cara w starskim siole, wystarał się o audiencję u niego, by interweniować w sprawie jego zdaniem antyalianckiej polityki u dworu. Gdy jednak napomknął o wpływach carowej i wspomniał Rasputina, car odpowiedział mu podobno w dość ostrym tonie, że sprawy rodzinne to jego rzecz osobista. I dziwi się, że ser George pozwala sobie na te uwagi. — Ekscelencjo, — odrzekłem, — wiem, że pan spotkał się z moim szwagrem Żukowskim i Emanuelem Noblem, którzy lepiej ode mnie mogli naświetlić panu sytuację. Również mój przyjaciel, major, ma okazję informować pana o wszystkim. — Ale jaki jest nastrój wśród pańskich znajomych? Widziałem wczoraj, że obraca się pan swobodnie wśród arystokracji rosyjskiej. — Napierał. — W towarzystwie, w którym przebywam, panuje przekonanie, że wojnę należy doprowadzić do zwycięstwa, ale czy do innych odłamów rosyjskiej arystokracji, to ja tam nie bywam, a zresztą, dodałem złośliwie, — Pan zapewne wie lepiej, co się tam dzieje, widując często wielkich książąt. — Akurat niedawno wielki książę Borys Władimirowicz... Będąc na kolacji w jachtklubie, niby pół żartem, niby pół serio, świadczył popijanemu komandorowi Tornhillowi, że następną wojnę Rosja będzie prowadziła z Anglią. To powiedzenie wielkiego księcia rozeszło się po Petersburgu i wywołało duże zaniepokojenie wśród Anglików, tym bardziej, że w prawicowej gazecie Moskiewskie Wiadomości ukazał się artykuł redakcyjny atakujący bardzo silnie Anglię jej przewrotną politykę. Buchanan był przerażony. Nie dawał mi już wykładu o głębokiej, a mistycznej duszy rosyjskiej, którą, mam wrażenie, sam zaczynał coraz mniej rozumieć. Przed paroma był u mnie pański rodak, hrabia Potocki. Chciał mnie ująć i zmienić temat. Bardzo to miły i rozumny człowiek. Ma w sobie wiele kultury angielskiej. Zbytnio jest stron jednak polskim nacjonalistą. A ja, przyznam się, mało wchodzę w te sprawy, bo uważamy, że sprawa polska to wewnętrzna sprawa Rosji, do której my nie mamy prawa się wtrącać. Wasz nacjonalizm, tak jak fiński, jest niebezpieczny, bo osłabia naszego alianta. Ciągnął dalej. Mówił mi major, że nacjonaliści fińscy, głównie ze skasowanej szkoły pod chorążych służą potajemnie wywiadzie niemieckim. Nienawiść Finów, jak i Polaków do Rosji, przeczy logice, zaćmiewając umysły. Zresztą, pana rodacy w Legionach Piłsudskiego również walczą z Rosjanami, a tym samym osłabiają aliantów. Miałem już dosyć jego zarozumiałej arogancji, kraszonej i dobrodusznym sposobem bycia. Po wiem, rzekłem sucho, to należy również spojrzeć na Anglię, która była i jest schroniskiem dla skrajnie rewolucyjnych rosyjskich elementów dążących do obalenia władzy w Rosji. Niejaki troski, jak i Lenin przebywali w Londynie absolutnie — Nie, niepokojeni przez policję. — Czy ekscelencji coś o tym wiadomo? — A ponadto przypominam, dodałem nie czekając na odpowiedź, że Irlandczycy służą również pod niemieckim sztandarem. — Irlandczycy to co innego — odpowiedział z denerwującą pewnością siebie. — Po skończonej wojnie będą schwytani i rozstrzelani. Przesiedziałem jeszcze kwadrans i z ulgą pożegnałem Biukenenów. Wyszedłem na nadbrzeżną. Było już prawie pół do szóstej. Nie miałem więc po co wracać do biura. Byłem zresztą zły. Każda wizyta w ambasadzie brytyjskiej pozostawiała u mnie niesmak. Poszedłem piechotą po nadbrzeżnej, aż do placu przed senatem. Stanąłem przed pomnikiem Piotra Wielkiego. Dlaczego Rosjanie swojego tyrana nazywają wielkim złozeczyłem przecież to ten nieokrzesany cieśla pełen kompleksów niższości wobec germanów zaczął niemiecką kolonizację Rosji może biłkenen ma rację, że nie rozumiem rosyjskiej duszy pod koniec maja otrzymałem list od Julii zapowiadający jej przyjazd z dziećmi na początek czerwca. Pisała do mnie, że z dnia na dzień odkłada wyjazd z Chorodyszcza. Bardzo tęskniłem już za nią, jak i ciekawy byłem dzieci, których prawie nie znałem. Rozumiałem jednak, że ciężko jej jest rozstawać się z rodzinnym dworem i z matką. Sytuacja miejska i okolicy stawała się jednak coraz bardziej niepewna. Z dnia na dzień oczekiwano ofensywy niemieckiej. Podświadomie czułem, że Julia wolałaby pozostać pod niemiecką okupacją, ale obawia się być na długo odcięta ode mnie. Ja ze swojej strony namawiałem ją gorąco na przyjazd i to nie było z osobistych względów, ale i w przeświadczeniu, że w Finlandii znajdzie spokój i że przy jej stanie zdrowia nie będzie narażona na różne niespodzianki związane z ofensywą i zmianą frontu. Przyjechała w końcu 5 czerwca wraz z dziećmi i liczną służbą. Dzień był również radosny, ciepły i słoneczny. Spotkałem ich na dworcu Witebskim. Julia była spokojna, opalona, śliczna. Dzieci zdrowe, nieco onieśmielone. Traktowały mnie trochę jak obcego. Miałem przygotowaną karetę i pod wodę pod rzeczy, nie czekając więc przejechaliśmy na dworzec finlandzki. Po przejechaniu zadymionego i pełnego pyłu Petersburga z ulgą wsiedliśmy do czystego pociągu kolei finlandzkich. Około czwartej po południu stanęliśmy w teriokach. Pachniało sosnowym lasem, nach niebo Julia z radością obejrzała naszą obszerną willę z tarasem wychodzącym na ogród. Cała rodzina była nieprzytomna ze znużenia. Prawie dwie i pół doby trwa ich podróż z rodzieńska wiażłobin do Petersburga. Podróż w wagonie, niemio osiernie zatłoczonym oficerami jadącymi na urlop i inwalidami wracającymi do domów ze szpitali polowych. Dopiero drugiego dnia wieczorem wyszliśmy z Julią nad morze. Wieczór był ciepły, plaża prawie pusta, pokój cisza przerwana tylko poszumem fali. — Jak tutaj spokojnie! — szepnęła Julia z wdzięcznością, wsadzając mi rękę pod ramię. — Nie znać tu ani wojny, ani nie widać tych smutnych obrazów na które już dosyć się napatrzyłam napatrzyła, będąc blisko frontu. Trzeciego dnia z żalem wróciłem do mojego pokoju w Astorii. Nastały dokuczliwe petersburskie upały i jak zbawienia czekałem każdego piątku, by wyjechać wieczorem z obrzydliwego o tej porze miasta i znaleźć się w schowanych wśród lasów cichych, przepełnionych żywicą teriokach i spędzić dwa dni z rodziną. Odbywaliśmy z Julią długie przechadzki nad morzem, prowadziliśmy ciche, i intymne rozmowy, rozmyślaliśmy o przyszłości. Julia dobrze jeździła na rowerze, z braku koni więc nabyłem dwa rowery, dzięki czemu odbywaliśmy dłuższe przejażdżki po okolicy. Jeździliśmy często szosą prowadzącą do Wyborga. Zapuszczaliśmy się w polne drogi lub piaszczyste trakty, mało różniące się od leśnych dróg Miejszczyzny czy Wileńszczyzny. Czasami okolica przypominała nam do złudzenia Litwę lub Białoruś. Miałem również spokój, że nie zostawiam Julii samej w teriokach, bo na lato zamieszkała tam moja matka razem z moją siostrą Adą i jej córkami oraz wielu innych znajomych, a wśród nich przyjaciółka Julii Pani Renia Mejszczowicz. Petersburg o tej porze roku wyludniał się. Większość z moich znajomych wyjechała na lato do swoich majątków lub do podmiejskich osiedli. Łukomscy zamieszkali w Pawłowsku, generałowa Gudima w Siestro-Riecku. Oboleńscy i Kurakinowie wyjechali do swoich dóbr w guberni Orłowskiej i Tambowskiej. Samotne wieczory w hotelu Astoria stały się nie do zniesienia. Po skończonych zajęciach starałem się wydostać gdzieś na świeże powietrze. Przeważnie spacery kończyłem w domu księżąt Wittgensteinów, którzy mieszkali inny daleko Astorii. Księżna z domu Nabokowa była siostrą jednego z najlepszych mówców w dumie. Lubiłem ten dom i księżnę miłą i prostą w obejściu osobę. Jeżeli pan nie jest zajęty, to proszę zajrzeć do nas na filiżankę wieczornej herbaty. Dzwoniła do mnie często. Odwiedzałem również Łukomskich w Pawłowsku. Spacerowaliśmy po przepięknym Pawłowskim Parku, gdzie całe lato przygrywała doskonała orkiestra. Nina Łukomska, znając stan zdrowia mojej żony, namawiała mnie... — Abym nie zostawiał jej na zimę samej, wyludnionych o tej porze roku teriokach, lecz przeniósł rodzinę bliżej Petersburga, na przykład do carskiego sioła. — Rodzina twoja miałaby zapewnione świeże powietrze, spokój? — tłumaczyła mi. — A ty mógłbyś zamieszkać razem z nimi i codziennie dojeżdżać do stolicy. Trafiło mi to do przekonania i w czasie pierwszej bytności w teriokach... Rozmówiłem się z Julią, która z radością przyjęła ten projekt. Łukomscy, jak zawsze niezawodni przyjaciele, obiecali zająć się wyszukaniem odpowiedniej willi, bo Pawłowsk, dawniejsza, letnia rezydencja Sara Pawła I, graniczył z Sarskim Siołem. Nie można było znaleźć idealniejszego miejsca niż to, które wynalazła Nina. Była to drewniana... Wygodna willa, położona wśród sosnowego lasu, o parę kroków od stacji kolejowej. Tego samego wieczora wynająłem willę na cały rok, począwszy od 1 września i zapłaciwszy zadatek, z ulgą wróciłem na kolację do moich kochanych przyjaciół. Był upalny wieczór, raczej blada noc. Bo słońce zaledwie na godzinę schowało się za horyzontem Aby szybko zajaśnić znowu białą zorzą poranną Siedzieliśmy na werandzie Z daleka dochodziła do nas melodia pór roku Czajkowskiego Grana przez orkiestrę w parku Wydaje mi się, że w życiu każdego z nas Jest pewna średnia szczęścia i bólu Powiedziała Nina Dlatego boję się że za te piękne wieczory, jak w poezji bierjezowskiej i za całe nasze bajkowe życie przyjdzie nam jeszcze drogo zapłacić. Na początku czerwca Rosjanie podjęli gwałtowną ofensywę. Walki były krwawe, a straty, szczególnie po stronie rosyjskiej, olbrzymie. raz z ojcem mieliśmy wyrzuty sumienia potęgowane zdenerwowaniem mamy, że zbyt mało zrobiliśmy, by uratować Stasia Witkiewicza od wojska. Jego pułk brał w tym czasie udział w najbardziej krwawych potyczkach. Stasiew Witkiewicz, syn wuja Stanisława, znakomitego malarza i ukochanego brata mamy, pojawił się niespodziewanie w domu mego ojca jeszcze w roku 1915. Okazało się, że wojna... Została Stasia gdzieś w drodze do Australii i stamtąd jako obywatela rosyjskiego odesłano go etapami do Petersburga. Był w wieku poborowym, zmuszony był więc do stawienia się do wojska. Obaj z ojcem nie lubiliśmy Stasia Witkiewicza. Uważaliśmy go za skończonego trutnia, uwodziciela, człowieka bez najmniejszych podstaw moralnych, pijaka który marnował swoje olbrzymie talenty. Matka moja, ze względu na miłość do brata, była bardzo dla Stasia wyrozumiała i miała dużą słabość do niego. Z jej oczywiście strony rozpoczęły się starania, by biednego Stasia uwolnić od wojska, tym bardziej, że wuj Stanisław przebywał wówczas w lowranie ciężko chory na płuca. Wój Stanisław nienawidził Moskali i był nie tylko krewnym, ale i serdecznym przyjacielem Józefa Piłsudskiego. Staś, który nie ukończył żadnych studiów, musiał odsługiwać służbę wojskową jako prosty żołnierz. Mama naciskała więc mojego ojca i szwagra, aby swoimi wpływami ulokowali go gdzieś w bezpiecznym miejscu. Ale ani ojciec, ani szwagier, ani wreszcie ja. Nie mieliśmy najmniejszego sentymentu dla Stasia i nie byliśmy skłonni do ukrywania go jako desertera. Skończyło się wreszcie na tym, że ojciec ulokował go jako szlachcica na możliwie najlepszych warunkach w pułku pawłowskim Leip Gwardii. O zdolnościach Stasia jego wybitnej inteligencji może świadczyć fakt, że już po sześciu miesiącach Został awansowany na oficera i wysłany do pułku na front. Teraz jego pułk był dziesiątkowany, a Staś walczył przeciwko Niemcom i Austrii, pod której rządami się wychobał. Ofensywa rosyjska ulżyła aliantom, gdyż Niemcy zmuszeni byli do przerzucania wojsk z frontu zachodniego. Mój major, jak i ambasador byli w pysznym humorze. Nie podzielałem ich nastroju, wiedząc od Władysława, że w przypadku niemieckiej kontrofensywy armia rosyjska niechybnie się załamie. Wobec olbrzymich strat wśród wojska zaczęło szerzyć się niezadowolenie i armia ulegała coraz większej demoralizacji, ale ani major, ani ambasador brytyjski tego nie dostrzegali. Sir George... Przyjmował mnie bardzo uprzejmie, jeżeli nie serdecznie. Cheer up, mówił klepiąc w mnie po ramieniu. Więcej optymizmu. Optymizmu? Broniłem się. Czy ekscelencja nie widzi, co się naokoło dzieje? Czy ekscelencja nie widzi, że Petersburg rodzi się od niemieckich szpiegów i agentów? Że w wojsku brak i broni, i amunicji? Że są kłopoty za opatrzeniem? A społeczeństwo... Jest coraz bardziej zmęczone. Ambasador zaczął w końcu dostrzegać, że w sferach dworskich wzmagała się na sile proniemiecka klika otaczająca Sarową i Rasputina. Rasputin wszędzie wtykał swój nos. Jeszcze w pierwszym roku wojny został przyjęty przez ambasadora francuskiego paleologa. Miał zamiar również odwiedzić ser George'a, ale ten stanowczo odmówił, bojąc się skandalu, gdyż Rasputin był w tym czasie głównym bohaterem jakichś bezwstydnych bachanalli w słynnej restauracji Jara w Moskwie. Odcinek trzydziesty Rasputin gwałtownie dobijał się widzenia z Sazonowem, ministrem spraw zagranicznych. Sazonow przewidywał, że nachalstwem Rasputina kieruje stronnictwo proniemieckie, które z aprobatą carowej dąży do zawarcia odrębnego pokoju z Niemcami. W końcu wyczerpała się jego cierpliwość i któregoś dnia kazał woźnym wyrzucić Rasputina na zbity łeb z gmachu ministerstwa. Skutek był taki, że w dniu 22 czerwca Sazonow podał się do dymisji, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych objął prezes Rady Ministrów, Sztyrmer. Carowa osiągnęła wreszcie to, do czego dążyła. Cała polityka Rosji, tak wewnętrzna jak i zewnętrzna, skupiła się w rękach jej kliki. Ambasador parę razy nagawywał mnie, czy nie mógłbym poznać Rasputina. Sam byłem zresztą bardzo go ciekawy i gdy major wyjawił mi osobę, u której mogę Rasputina poznać, postanowiłem działać w tym kierunku. Nie wiem, czy panu wiadomo, wyjaśniał mi major, że senatorowie fińscy mają w Petersburgu stałego agenta, którego obowiązkiem jest śledzenie posunić rządu oraz nastrojów panujących w społeczeństwie rosyjskim i o wszystkim zawiadamiać upoważnione osoby w Helsingforsie. Ten agent rozporządza znacznymi pieniędzmi. Ma obowiązek bywania w towarzystwie Jest, zdaje się, członkiem kilku dobrych klubów i, o ile mi wiadomo, zna nawet Rasputina, nie mówiąc o całej klise dworskiej. Nazywa się guling i jest wychowankiem dawnej fińskiej szkoły wojskowej w Helsingforsie. Czy guling jest w kontakcie z wywiadem niemieckim, tego nie wiem. W każdym razie widywano go w towarzystwie byłego sekretarza Emanuela Nobla, którego, jak panu wiadomo, — Zaaresztowano na nasze żądanie za szpiegostwo na rzecz Niemiec. — Pan ma stałe interesy w Helsingforsie. Mógłby więc pan poznać Gulinga i przez niego poznać lub przynajmniej zobaczyć Rasputina? — Zawezwałem na zajucz naszego adwokata pana Połońskiego, by sprawdził, czy wśród klientów Nord Rusy nie ma Gulinga. — Doskonale się składa — rzekł Połoński. Gulinga poznałem przy transakcjach ze szwedzkimi zapałkami i jestem z nim umówiony jutro na kolacji w Villa Rode. Jeżeli pan dyrektor sobie życzy to z łatwością zapoznam panów. Guling będzie zachwycony bo interesują go transakcje Nordrus. Proszę być o 11:00 wieczorem w Villa Rode. Villa Rode była jednym z szykowniejszych nocnych lokali z rzadką w czasie wojny licencją prowadzenia działalności przez noc całą. Zostałem salę zatłoczoną. Stałem dość długo, rozglądając się po sali. Wreszcie w przeciwległym kącie ujrzałem Połońskiego w towarzystwie wysokiego, barczystego blondyna. Zobaczywszy mnie, podszedł natychmiast... Zrobiłem wszystko w myśl pana życzenia. Guling jest uprzedzony i będzie bardzo rad poznać pana dyrektorze. Guling na wstępie oświadczył, że zna mnie i z nazwiska, i z widzenia, bo i on często bywa w hotelu Societates Husset w Helsingforsie. Wie też, że bliskie stosunki łączą mnie z Emanuelem Noblem. W ogóle rozpływał się w grzecznościach. Dlatego postanowiłem bez niepotrzebnego kręcenia spytać go wprost o Rasputina. Widać było, że Gulling jest stałym bywalcem Villa Rode. Na stole zjawiła się butelka zakamuflowanego szampana i talerz z prażonymi migdałami. Przez tego samego kelnera posłał kartkę do kapelmistrza, który skinął do niego porozumiewawczo, I wnet orkiestra zagrała modną piosenkę kabaretową. A la verdure, gaspodz z tobą. Melodia i słowa tej piosenki były wesołe, pijackie i doskonale pasowały do wypitki i do gustu publiczności bywającej w To też cała sala zaczęła podśpiewywać. — Widzę, że zna pan prawie cały Petersburg — zauważyłem, patrząc na Gulinga, który wymieniał uśmiechy i ukłony z całym szeregiem stolików. — Może zna pan samego Rasputina, bo bardzo chciałbym go poznać. — Dodałem. — Nic łatwiejszego — wykrzyknął Guling. — Starca na razie nie ma w Petersburgu. Wyjechał gdzieś na prowincji, ale jak będzie z powrotem, to dam panu znać. I zaprowadzę pana na kolację do mojego przyjaciela, gdzie raz Putin lubi bywać. Dotrzymał słowa. Po kilku już dniach umówiliśmy się w holu hotelu Europejskiego, by stamtąd udać się razem do domu jego znajomego, który okazał się fińskim senatorem. Dom senatora znajdował się przy ulicy Garochowej. Przed wejściem, oprócz zwykłego Szwajcara, stało paru policjantów. Po wejściu do środka, oprócz gospodarza, zastałem jeszcze dwóch Finów, parę pań i jakiegoś urzędnika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przydzielonego zapewne dla strzeżenia osoby Rasputina. Czekaliśmy dość długo z kolacją. Rasputin bawił bowiem w carskim siole. Wreszcie odezwał się telefon. Służący podniósł słuchawkę i podał ją gospodarzowi. — Stariec właśnie wyjechał z starskiego sioła i będzie tu za godzinę. — Wobec tego proszę na kieliszek wódki i zakąski — powiedział senator, odchodząc od telefonu. Wreszcie około dziesiątej wieczorem usłyszeliśmy szepty. — Stariec prijechał, stariec prijechał. Gospodarz czekał w otwartych drzwiach na gościa. Tak postać, jak i ubiór przybyłego, napełniły mnie niewysłowionym wstrętem. Na twarzy Rasputina, okolonej długą czarną brodą, malował się trudny do określenia cynizm zmieszany z pogardą. Była to twarz kryminalisty. Spod nawisłych brwi biegały ponure, czarne, podejrzliwe, a zarazem przenikliwe oczy, którymi obrzucał towarzystwo. Ubrany był w bogate futro z bobrowym kołnierzem, z którego służący dopomógł mu się rozebrać. Pozostał w ciemnogranatowej kacawejce, zwanej po rusku Paddiewka. Izji, marszczonej z tyłu niebieskiej, jedwabnej rubasze, wystającej spod bufiastych spodni, i w długich, lakierowanych butach. Zasiedliśmy do stołu. Posadzono mnie na przeciwległym końcu, naprzeciwko raz Putina. Mogłem się więc dokładnie przyjrzeć twarzy człowieka, który w takiej mierze przyczyniał się do zniszczenia Rosji. Na próżno szukałem w tej twarzy czegokolwiek, co by mogło świadczyć o jakichś zaletach duchowych. Była to twarz prymitywna, brutalna, — Zwierzęca! W czasie kolacji drzwi się otworzyły i weszła młoda, chorza dziewczyna ubrana po wiejsku. Była to, jak szepnął migulnik, pa druga starca, bierzenka z guberni grodzieńskiej. Za nią wsunął się towarzyszący Rasputinowi bałaj łajecznik. Rasputin był milczący, jadł mało. Pił tylko kieliszek po kieliszku madery, którą służący dolewał mu skwapliwie. Od czasu do czasu zatrzymywał swój wzrok, na której spań takim spojrzeniem, jakie zazwyczaj wywołuje rumieniec na twarzy kobiet. W pewnej chwili spojrzał na mnie. — Kto to taki? — spytał ordynarnie. — To Polak — odpowiedział gospodarz. — A jakiego imię? — – A kieczestwo? – spytał ponownie. Pośpieszyłem z pomocą gospodarzowi, podając przekręcone imię. – Michał Barysowicz. – nu misza, nie tużi. – Nie martw krzyknął w moją stronę. – Polsza budziecz! – Hitry, że wy naród, Polaki! – dodał, po czym zwrócił się do swojego muzykanta. – nu Sasza, zaigraj! – Sasza zagrał jakąś melodię przypominającą kamarińską. Przyjaciółka Rasputina wstała ze swojego krzesła i krokiem korowodu przeszła kilka razy po sali, wyginając swoją zgrabną, a dość obfitą figurę. Niedługo trwał pobyt Rasputina. Powiedziano mi, że starzec wrócił z starskiego sioła bez humoru. Byłem zawiedziony. Nie odczułem demonicznej siły Rasputina – poza jego bezwzględnym chamstwem. Jako kamer junkier dworu czułem się upokorzony, że dwór carski, utrzymywany takim wysiłkiem narodu i takim kosztem dla państwa, upokażał się przed tym prostakiem. Gdzie wyniosłość carowej? Gdzie majestat władzy cara? Kariera Rasputina to świadectwo degeneracji Romanowów, tych niemieckich parweniuszy o wątpliwym pochodzeniu. Pochodzeniu zapoczątkowanym w łonie Katarzyny, szczecińskiej Niemki, którą tylko Rosjanie potrafią nazywać wielką. Myślałem z nienawiścią. Tryjoki powoli zaczęły się wyludniać. Wczesna jesień pozłociła już trochę liście brzus, ranki były chłodne. Przyjechawszy do Teriok, zauważyłem, że Julia jest czymś bardzo podenerwowana. Wyczułem, że powinniśmy jak najszybciej przenieść się do carskiego sioła. Chcąc ją trochę rozerwać, zaproponowałem, byśmy tymczasem wybrali się we dwoje na wycieczkę do Wyborga. Stamtąd planowałem przejazd parostatkiem poprzez kanały i jeziora fińskie, aż do starego zamku Nislot, położonego nad jeziorem Sajma. Miało to być jakby przypomnieniem naszej poślubnej podróży. Julia z chęcią przyjęła tę propozycję, a ja wystarałem się o 10 dni urlopu. Żukowscy również wyjeżdżali już z Terijok do Petersburga. Władysław, który tak jak ja dojeżdżał do Terijok tylko na soboty i niedzielę, był tak przemęczony pracą, że gwałtownie potrzebował odpoczynku. Siostra moja namówiła go, by odbyć wycieczkę w dół wołgi. Mógł mieć tam zapewniony spokój i wygrzewać się na pokładzie statku, uspokajając nerwy przesuwającym się krajobrazem. Statki pasażerskie pływające po wołdze były urządzone z wielkim komfortem i sławne były ze swojej dobrej kuchni. Pożegnaliśmy Władysławów, życząc im przyjemnej podróży i prawdziwego wypoczynku. A potem sami, pozostawiwszy dzieci pod opieką panny Anny, bony Litwinki oraz oddanej nam służby, wsiedliśmy do pociągu idącego do Wyborga. Pogoda była śliczna. Statek wyposażony komfortowo. Dostaliśmy obszerną, wygodną kabinę pierwszej klasy. Piękna jest Finlandia. Przed naszymi oczyma przesuwały się to lasy, to łąki z pasącymi się krowami, to schludne, malownicze, drewniane domki. Julia odzyskała prędko humor. W Nisłot znalazłem schludny pensjonat. Większość czasu spędzaliśmy nad brzegami jeziora Sejma. Przed nami straczały groźnie mury potężnego zamku. Z optymizmem rozmawialiśmy o szybkim zakończeniu wojny, o naszym powrocie na Litwę, do Wilna, do Tolan, do Syłgu Dyszek, do dawnego życia. Z Nyslot wracaliśmy koleją. Przesiadając się w Wyborgu, kupiłem na stacji Nowoje Wryemia. Nie miałem ochoty do czytania, dopiero w drodze rozwinąłem gazetę. Spojrzałem na ostatnią stronicę? I o oniemiałem, wydrukowana wielkimi czcionkami klepsydra z nazwiskiem Władysława Żukowskiego, mojego szwagra, wybijała się wśród innych ogłoszeń. Nabożeństwo żałobne i złożenie zwłok w podziemiach kościoła świętej Katarzyny zapowiedziane było na dzień następny. Byłem tak wstrząśnięty, że popełniłem nieostrożność, dzieląc się natychmiast tą wiadomością z Julią. Przyjęła to z całym opanowaniem, ale wyczułem, że śmierć Władysława, którego bardzo lubiła, wywarła na niej wstrząsające wrażenie. Prosto z pociągu pojechaliśmy do Żukowskich. W ich domu poza rodzicami zastałem Emanuela Nobla, Aleksandra Iwanowicza Guczkowa i dyrektora Kamienkę, którzy spędzili tu całą noc, starając się pocieszyć moją siostrę. Ada nie zetknęła się dotąd nigdy z prawdziwą troską, z prawdziwym życiem, które wymaga wielkiego męstwa i opanowania. Toteż z chwilą śmierci Władysława stała jakby nad przepaścią, która się przed nią raptownie otworzyła. Byłbym bardzo niesprawiedliwy, gdybym nie wspomniał o wielkiej delikatności, dobroci i życzliwości, którą Adzie okazał Izraelita, dyrektor azowsko-dońskiego banku, Kamienka. Wielki salon w mieszkaniu Żukowskich był dosłownie zarzucony wieńcami. Przez cały dzień procesje znajomych, kolegów, wybitnych mężów stanu przedefilowały przed trumną zmarłego. Przyjechał z Moskwy Konowałow, prezes Wojennoprzemysłowego Komitetu. On również spędził z moją siostrą kilka godzin. Oprócz kolegów z Dumy Państwowej i Koła Polskiego przybyli osobiście. Były premier Kakowcew, minister przemysłu i handlu Timir Jaziew, ambasadorowie francuski, angielski, poseł szwedzki i belgijski. Byli wszyscy moi przyjaciele jak łukomscy, oboleńscy kurakin, wołkońscy profesor Szczukin. Ruszający był napis na wieńcu ofiarowanym przez pracowników Komitetu Bojęno-Przemysłowego. Temu, który nigdy nie zapomniał maluczkich. Kamienka osobiście złożył ogromny wieniec orchidei na trumnie Władysława. Ojciec mimo przemęczenia spędził prawie całą noc w mieszkaniu Żukowskich. Sam ze zwykłą sobie pedanterią dopilnował Zalutowania trumny zmarłego. nazajutrz ogromny pochód żałobny ciągnął się wzdłuż prospektu Nevskiego, aż do kościoła Świętej Katarzyny. W pierwszych dniach września przewiozłem moją rodzinę do carskiego sioła. Julia wzięła z sobą pannę Annę, opiekunkę naszych dzieci i kucharkę. Reszta służby została w teriokach, by spakować pozostałe rzeczy i zlikwidować dom. Wszystko zaczęło układać się normalnie. W poniedziałek wyjechałem z starskiego sioła, pozostawiwszy Julię spokojną i zadowoloną z nowego domu. W biurze Nord Rusy zostałem pełno pracy i oczekujących mnie interesantów. Wśród korespondencji znalazłem list naszych partnerów w Sztokholmie, zawiadamiający o wysłaniu dużej partii maszyn, obrabiarek i narzędzi o wartości około pół miliona rubli. Było to zamówienie dla Komitetu Wojennoprzemysłowego. Ponieważ Nordrus miał w tym czasie znaczną część kapitałów zamrożoną w towarach, za które nie wpłynęły jeszcze należności, mieliśmy wolną tylko połowę tej sumy. Nie chcąc zwraca cię do kamienki o kredyt dla Nordrusę I uważając transakcję za murowaną, zebrałem moje zapasy pieniężne i zainwestowałem w tę dostawę. Mając na głowie inne interesy, a w dodatku różne zapytania ze strony angielskiej misji wojskowej, zlekceważyłem informację, że ładunek wysłano nie koleją, ale morzem do portu Obo, leżącego na północ od Helsingforsu, i to na ryzyko odbiorcy. Poleciłem jedynie Buchalterowi, aby niezwłocznie podwoił ubezpieczenie na nasz rachunek. Ze względu na dużą ilość pracy, zetelefonowałem do czarskiego sioła, że przyjadę z końcem tygodnia. W środę, zaledwie wszedłem do mojego gabinetu, odezwał się telefon. Podniosłem słuchawkę, I ku zdziwieniu usłyszałem głos pannyannyanny, bony naszych dzieci. Proszę, by pan natychmiast przyjechał. Z naszą panią jest tak źle, że nie możemy sobie we troje poradzić. Proszę przywieźć z sobą lekarza i pielęgniarkę. Jakże tragicznym doznaniem jest patrzeć na atak nerwowy najbliższej sobie osoby. Na ten straszny ból psychiczny, który przeżywa chory. Przewieźliśmy Julię w stanie bardzo ciężkim do mieszkania moich rodziców. Doktor zalecił niezwłoczne umieszczenie jej w klinice dla nerwowo chorych na Wyspie Bazylewskiej. Właśnie miałem siąść z doktorem i pielęgniarką do ambulansu, gdy ojciec przytrzymał mnie za rękę. — Mój drogi — powiedział — odwiozę Julię do kliniki sam, bo ty, nie zwlekając, musisz jechać do biura. Masz tam sprawę niecierpiącą zwłoki. W czeka na ciebie podoficer żandarmerii polowej z papierami związanymi z twoją służbą wojskową, które ma ci wręczyć osobiście. W poczekalni zastałem podoficera, który na mój widok zasalutował i wręczył mi kopertę. Zerwawszy pieczęcie, czytałem gorączkowo. Był to rozkaz Wydziału Personalnego Sztabu Generalnego, nakazujący mi w ciągu 24 godzin wyjechać na front do mojego pułku konnych grenadierów gwardii, stojącego gdzieś koło Dubna. Zrobiło mi się gorąco. Gorąco może nie dlatego, że bałem się służby frontowej. W mojej sytuacji byłbym może szczęśliwszy na froncie. Ale pozostawienie chorej żony i dzieci pod opieką służby było katastrofą. Po chwili oszołomienia przypomniałem sobie ostrzeżenie Olgi niedobrowo. — Nie wiem, o co chodzi — rzekła przy ostatnim spotkaniu — ale pani wyrubowa dopytywała się bardzo o ciebie. Wyraziła przy tym zdziwienie, że będąc oficerem gwardii nie jesteś na froncie. Dopytywała się również o twoje, jak się wyraziła, rusko-szwedzkie towarzystwo handlowe Nord-Russe. Coś w tym wszystkim tkwi, bo potem dodała, że podobno jesteś bardzo bliskich stosunkach z Anglikami. Widocznie komuś zależy, by mnie usunąć z Petersburga, pomyślałem. Całą siłą woli opanowałem się... Należało działać z miejsca, nic nie odkładając. Zezwoniłem zaraz do majora Szkota. Nie możemy do tego dopuścić, usłyszałem od niego. Ale nie mam żadnych upoważnień, aby wtrącać się do rozkazów pańskiego zwierzchnictwa. Mam jednak gorącą prośbę do pana, by zrobił pan wszystko, aby zmienić ten rozkaz. Pan jest teraz bardzo nam potrzebny, bardziej niż kiedykolwiek. Sanje?